Zadzwonił telefon. Odbieram i słyszę ten jakże charakterystyczny głos Krzysztofa Korasa Grabowskiego z podcastu indywidualnego. No i zaczyna on mówić, jak to strasznie mnie uwielbia, że jestem najwspanialszym człowiekiem na świecie, a słuchanie mojego innego konceptu to jest spełnienie jego mokrych marzeń i w ogóle tak bardzo miło mi się zrobiło. Wspaniałomyślnie, więc wziąłem pod uwagę jego prośbę, żeby możliwie jak najszybciej opublikować kolejny odcinek Około Lubelski, nawet kosztem tego, że nie będzie on tak zmontowany, jak mi się to marzy, no bo jednak żmudny montaż chaotycznych różnych nagrań to jest sprawa bardzo czasochłonna, no i wymaga pewnego zacięcia, a zacięcie nie zawsze przychodzi. Nie wiem, czy Jakbym odłożył to, te nagrania, żeby w szufladzie dojrzały, czy znalazłbym w sobie chęć, by poświęcić im te godziny, liczne godziny na dokręcenie tam każdej śrubki, żeby to grało, no, w każdym razie, w ostatnim odcinku zamieściłem taką luźną relację z mojego zwiedzenia Lublina, która zakończyła się tym, że wchodzę do mieszkania Martina Lechowicza. To za jego sprawą, za sprawą Martina w ogóle się pojawiłem w Lublinie, bo parę dni wcześniej spotkałem go w Krakowie. Jeździł sobie akurat po paru miejscach na swoim rowerze, a że akurat miałem wolny wieczór, to wstąpiłem do miejsca, gdzie miało być spotkanie z celebrytą. Tak. Mam to zresztą nagrane. Eee, no. Przed chwilą sprawdzałem, co sobą reprezentują te nagrania. Niewiele tam słychać. W końcu spotkanie w dosyć głośnym pubie. Spotkanie większej liczby ludzi. Ale jako dowód jakiś fragmencik może tutaj wmontuję. To o ogłoszenie, że jestem zgrabną brunetką, tak, że lubię zabawy i tak dalej, i tak dalej. I na jakąś się okazuje, że to jest opis psa. <śla> I że napisało na to ogłoszenie, odpisało 15 tysięcy facetów. A ja zadzwonię okazuje się, że to jest było schronisko dla zwierząt. <śla> I ktoś potem wychodzi z takim dowodem, że faceci traktują kobiety jak przedmioty swoich porządzeń. Za chwilę dalej zostali zainteresowani. Ciekawe dlaczego? Ciekawe ile osób się złożyło pod głowca w końcu. Nie, pytanie ciekawe to pochodzi w tych 15 tysięcy ktoś mógł się zgłaszać w końcu. Dlaczego nie? Ale to było skuteczny. To był Szukał innego gatunku. Dlaczego? Szukał innego gatunku Suki, tak? Padał hey! Moja sąsiadka ma psama, hey. hey. hey. który był wyjęty hey. z takiego faceta, który był wałszy. O co? No. <laughs> Patrzcie, płeńcie sobie. Mamy no taką sąsiadkę, która ma psami skromiska. Było od faceta, który był za i Za ciężka. No, psa? nie psa. No, no. no i rozmowa zeszła na miasta. Różne miasta, jak się w nich żyje. Gdzie coś się dzieje. Wspomniałem, że w Lublinie Nigdy nie byłem, na to Martin, żebym wpadł kiedyś. To mnie przenocuje, może. No, czemu by nie? Może by tak w najbliższy weekend, w końcu nie mam jakichś sprecyzowanych planów, mogę wsiąść w pociąg, podjechać do Lublina. No i tak też się stało. Wsiadłem w ten pociąg i pojechałem do Lublina y nie było do końca pewne, czy Marcin też się wyrobi i przyjedzie, ale udało mu się i wpuścił mnie do swojego mieszkania. Nie chciało mi się nagrywać tego spotkania. W końcu no zmęczony byłem, on też był zmęczony. Mózgi na niższych obrotach pracowały, a i dykcja nie ta... No, ale jakiś tam fragment rozmowy się nagrał, to może jak go przyspieszę, to nie będzie razie, tak razie, nużący. Co? Widzisz Przejechałem jeszcze ekranie... kilometry, dużo kilometrów i teraz kręgosłup powiedział, już nie jeździ, że za dużo. Nie no, 400 km na rowerze to ma prawo powiedzieć, że już mu się nie chce. Nie wymagajmy za dużo od kręgosłupa, w końcu jest made in Poland. Czyli co? Z Zasuwałeś na każdy, w każdy wakacje, w każdy urlop na budowie? No nie. Nie. nie. ale to, no to co? Teraz gdzie gdzie się musiał, że made in Poland? Że, że, że, kręgosłup? Czy co? No? No Dlaczego? Przecież w Polsce był zrobiony. I już jak się robi kręgosłup? I, i no, Ziesz do... dziewczynka i chłopczyka. I jeden ma fiucika. A ruka ma coś innego, i oni A tak co mają, odróżnia taki kręgosłup, kręgosłup, kręgosłup. zrobiony y, w ten sposób w Polsce, a gdzie indziej na świecie? No to, to samo co odróżnia lodówkę zrobioną w Polsce i gdzieś na świecie, albo blok, albo dom. Wiesz, bo jeden ma krzywe ściany, <śmiech> drugi proste na przykład. I tak samo jak zrobisz w Polsce, zrobisz sobie dziecko, to to dziecko jest całe krzywe, wiesz, takie rozpada się reklamować trzeba, żywi, bo gwarancje ma robi. tylko na rok. Takie ten. Dziecko to powinien być taki drucik. No. Żeby można było wygodnie go złożyć, nie przejmując się. Drucikiem? Wiem, że, że co, co, co, coś tam. A dziecko jest przecież takie, takie. Zapakować ten. dziecko. No, dzieci Do, to są nieporęczne to... ogólnie. Nie wyrzucić to przez okno trzeba. Wszystko. Wyobraź sobie taki dzień, takie święto dziecka. Dzień dziecka, może być na dzień dziecka. I umawiamy się, że o siódmej zamiast fajerwerków wyrzucamy dzieci z balkonu, wszyscy. Nie. O, fajne. Ale to. jednak, jednak d -d -d -d dziecko to jest. E to jest to troszkę luksusowy i tak, tak marnować no, całe no, jedno dobre dziecko na, na, na wyrzucenie z, Zrobisz z balkonu. Zrobisz drugie, ile to roboty. Dojrzewa długo. No, no, no To Teraz na Robię Dzień Dziecka, akurat. O. No. Robisz dziecko zaraz po w czerwcu. No, to jak jest święto, to ma za trzy miesiące, jak dobrze pójdzie. No, już się nacieszyłeś tym dzieckiem, no trzy miesiące. To tak jak telefon się zmienia, nie? co trzy miesiące, dobra, starczy, nowy teraz. To dziecko też. I wyrzucasz, i leci. Uhu! Potem trzeba sprzątać. No, ale nie no, owinie się w folię taką do pakowania, tym, żeby się nie rozbryzgało za bardzo No ale ty no, jaki to ty sens wiemy. fajerwerków, żeby się nie wybuchały, no mają wybuchać Chodzi o wybuchanie Teraz te bryzgi, właśnie chodzi o te bryzgi Chyba, no. że tak Główka odpadła tutaj, tu rączka leci I kręcić, nie kręcić wszystko Na YouTube Wyobrażasz sobie takie święto? No, no, no, ale ja wiem, że ty takie kon konkursy by mogły być umiesz, takie, że, że ludzie przychodzą z dziećmi no i, i kto takie pokazy, kto zrobi y, ciekawszą rzecz ze swoim dzieckiem. Nie, rzut dzieckiem no, na takie. Różne, te, na przykład no, te też takie mogły być no. konkurencje. To ty sobie wyobrażałeś ten atak niemowląt latających? No, no, no, bombardują no, no, pieluchami? Na, nadmuchać y, niemowlaka, żeby się Aha. unosił w powietrzu Aha. no i, i, i zrobić taką, taką e, armię, tych, tych, taką flotę powietrzną na, i nalot dywanowy na, na wrogi kraj i by bombardowały pieluchami śmierdzącymi tak. na żołnierzy no na terrorystów najlepiej. By, a wiadomo, że jak jest taka śmierdząca pielucha, tak leży, no, no to nigdy do niej nie podejdzie, bo się każdy brzydzi. I no ten tak idzie, idzie e, taka armiana i musi to tak obchodzić. bardzo kluczyć, obchodzić, tak. i to tak niesamowicie spowalnia ich. A jak spłonie na jak jakiś magazyn z amunicją, na przykład, no to jest, um, jest cała ta amunicja stracona, no bo kto tak. podejdzie do niej? No. Można tak otoczyć wrogie wojsko i ono się musi położyć. Tak, tak, tak, i zagłodzić. Zagłodzić. To Poddaję. musi być bardzo dobry system naprowadzania tych niemowlęt latających. Pamiętać trzeba no to, o tym, że niemowlęta to są czego dosyć idą. głupie. No to cyce dookoła. Takie naprowadzacze. Dziecko idzie do o, cyca zawsze. Takie proste, hologramy by się proste wyświetlało. Prostej no. linii Czyli tak. No, no tak. No to jakieś stalnie no, latające mniej cycki. więcej by się działo. Skoro Japończycy byli w stanie zrobić bomby balonowe w, tam w latach 40 A co to było? Nie słyszałeś o tym. E, mm. Takie nie, da, nie nie nie, ale, ale podobny pomysł podobnie absurdalny. Yy, mm. W latach 30. był sobie jakiś bardzo, bardzo mądry, zdolny naukowiec japoński, który się zajmował rzeczami zupełnie nieprzydatnymi, mm. jak to prawdziwy, szanujący się naukowiec i zapisał to w nieużywanym przez nikogo języku starojapońskim, jakimś takim dla elity. O. I praca jego dotyczyła prądów powietrznych, które wiały nad... Na wysokości jakieś tam 9-13 km nad poziomem morza. Mm -hmm. Bardzo stałe, bardzo silne, bardzo pewne. Akurat tak przez cały ocean od Japonii nad, nad Amerykę o. wiejące. No i wiadomo, wojna. Japończycy, dosyć pom pomysłowe ludziki stwierdzili, że e, ważnym elementem wojny jest dywersja na tyłach wroga, e, mhm. wywołanie paniki i w ogóle. No to co? No to e, robimy nalot na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie spodziewają się tam nikogo, ale jak to zrobić? Nie mamy przecież samolotów, które są w stanie przylecieć taki kawał drogi. Hm. no to może zrobimy z papieru i kleju roślinnego e, balony Balony z prostym mechanizmem. Takie lampiony. Właśnie takie lampiony z prostym mechanizmem, który będzie regulować wysokość. Jak się uniesie za wysoko, no to coś tam, a jak, jak za nisko zacznie spadać, troszkę opadać zbyt nisko, no to ciężarek zrzucamy. I podwieszone miały te balony bombki takie. Bombki. I... No i co? No i, i wyprodukowano tego e, parę tysięcy, no. e, wypuszczono i, i, I miało to lecieć nad stany Zjednoczone przez e, pół świata, nie? No, no. no i e, co ciekawe, e, spora ich część drony, e, takich dronów e, właśnie doleciała nad terytorium, e, no, ty, Ameryki Północnej. Dużo spadło gdzieś, większość spadło gdzieś na jakiś, kan nad Kanadą, Meksykiem, no. na jakieś zupełne odludzia, ale e, było kilka ofiar tych, tych e, bomb, e, bo e, Dwie, dwie dokładnie. Jakieś jedna... Dwie bomby wyrządziły, wyrządziły jakieś, jakieś, krzywdy ofiar w chyba było, osiem, dziesięć czy coś takiego. Z czego jedna, jedna taka, która wyrządziła największe szkody, no to wisiała po prostu, to jest jakiś ten, ten mechanizm tam, tam zaciewał poprawnie wszystko fajnie, tylko że jak spadała ta bomba no to się za, zawiesiła e, sznurkami na drzewie. No tak. Idzie sobie e, po południem niedzielnym e, matka e, z dziećmi małymi hmm. na spacer no i widzi, ej, wisi coś fajnego na drzewie, muszę wleźć tak na to dobrze. drzewo i, i sprawdzić co to jest. Wchodzi na to drzewo e, tr Trąca to, nie, dzieci sobie piekały wokół, skakały z kwiatka na kwiatek zrzuca patykiem e, no. to coś Wiszące. i Okazało się, że to bomba wybuchła i wszyscy martwi Colekcja Oczywiście to była. była... A ty, ty byś zobaczył coś, coś dziwnego na drzewie, ja bym to byś tak tego mówi. nie ściągał? Ja bym ściągał. Widzę, że bomba to nie. I w czasie wojny może byś się... nie ściągał też. Mogę się założyć, że było napisane po japońsku bomba tymi znaczkami dziwnymi. Czy to było po japońsku. No. Cześć, no, to no to w czasie to jest wojny z znaczki. Japonią wisi coś na drzewie nieznanego z napisem po japońsku. To prosta, prosta kobieta, ona Co nie wiedziała, że w Japonii używają innego języka, który polega na śmiesznych kreskach. Wiedziała już. Wtedy do siebie. No i, i. Ale to ciekawe, no to. Nie, nie, wysz, nie weszło to do, do wiadomości publicznej, bardzo... bo cen, cenzura zadziałała. Służby stwierdziły, że no oczywiście to jest, żaden by problem, to nie jest, ale jednak media by nakręciły psychozę tak. troszkę. Lepiej Były wyciszyć się. na wszelki wypadek. I mieli rację. N nikt nic nie, nie powiedział. Mówiłem. Zaczęło mieli się od, od kreatywnego wykorzystania niemowląt. A ja chcę powiedzieć, że Amerykanie. Mieli ten sam pomysł, żeby zrobić naloty i zrobili na Tokio. Przecież nalot słynny, yy, ryzykowny. Używając bombowców, co startowały z lotniskowca, a lądowały już na lądzie. To były duże. Mm. Ryzykowne było, ale zrobili. I to tak działało rzeczywiście, psychoza lekkom robi, że już się bezpiecznie w stolicy, a tu ci leci bombowiec i rzuca bomb. No to bardziej niż balon. Chociaż nie wiem, balon to jest takie coś. Jednak przerażające bardziej niż samolot, jak leci. Myślę, bo to, tak, bo to takie, że to automat, że to cud. To dron. Dron, no. tak, że to leci samo. No. Więc chyba nieekonomiczne by były balony. Chyba, że jakieś coś tanie. Rusty to by zrobili pewnie te same balony z, z jakąś flaszką powódce i do środka benzynę albo coś nie, tańszego. No to zależy na, na czyje terytorium. A jakby na przykład była e, wojna Pol Polski sens. z Rosją czy coś takiego, no to jeden kraj drugim by mógł wysyłać takie z butelkami w powódce, z banderolką, ale w środku Jawka. metanol. A metanol, No, i by to spadło. Tarczy no i by, by sobie stwierdzili, o wódka jest banderolka, czyli po co zostały podatki można to pić. E, no, i najpiją sobie i ślepną. Na I ślepną. W sensie, tak. I zatrucia pokarmowe. Można by. Ale ja nie wiem czemu balonów nie wykorzystali. I czemu nie pomyślałeś, żeby zapalają? No, jak słychać, to nie ma tutaj jakiejś rewelacji. W ogóle to nagrałem z nim parę godzin tych rozmów, ale to jakiś pogłos później się pojawił, nie wiadomo skąd. I też jakoś tych nagrań pozostawia sporo do życzenia. A i nie było tam Jakichś ekstraordynaryjnie super ciekawych rzeczy. W ogóle nie rozumiem, czym się tak ludzie podniecają, że Martin Lechowicz i w ogóle nie, fajny facet jest, dużo różnych rzeczy robi. Ale zwykły gość, taki, taki ludzki, taki normalny, ani pięć zielonych głów nie ma. Naprawdę, on powinien mieć pięć zielonych głów, żeby zasługiwać na to, co tam wokół jej, jego osoby yy, tak yy, narosło w wyobrażeniu wielu ludzi. No, yy, w każdym razie. Yy, Zdarzyła się też nam taka ambitniejsza rozmowa, ale jej już niestety nagranej chyba nie mam. W każdym razie, jak przesłuchiwałem te nagrania, tak mniej więcej, no to nie trafiłem na nią. To była rozmowa taka o twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem podcastingu. A dokładniej o tym, dla kogo się tworzy. Czy tak trochę bardziej dla mas, czy dla konkretnej kliki kilkudziesięciu osób, co to się przez lata nie zmienia. W końcu Martin dawno, dawno temu od podcastu zaczynał, takiego klasycznego, z prostą stroną, kanałem RSS i w sumie audioblog to był, no i słuchało go te kilkadziesiąt osób. Ale potem przerzucił się na wideo, nadawanie na żywo, w zasadzie na takie radio internetowe, trochę audioblog, bo w końcu tego słucha więcej osób, czy tam ogląda więcej osób. No i racja. A ja i kilkoro przedstawicieli starej gwardii podcastowej bawimy się w dinozaurów, którzy obstają przy czystości formy, żeby to było samo audio, żeby kanał RSS był i żeby wszystko było montowane najlepiej. No i mamy setkę słuchaczy, a nie tysiąc jak Martin. Tylko, że właśnie, to jest inny słuchacz. Jest to w sumie też inne medium, jakby na to nie patrzeć. Kiedyś rozmawiając z Andrzejem Famielcem, też podcastowym dinozaurem zresztą, usłyszałem, że jest niesamowita różnica w samym słuchaniu czegoś, co ma dodatkowo obraz, a... Z słuchaniem czegoś, co ogranicza się do warstwy audio już na etapie samego zamysłu. No i racja, te rzeczy z obrazem, no gorzej się tego słucha. Tak samo gorzej się słucha nagrania nawet najlepszej audycji radiowej, czy czegoś, co jest montowane. Bo jakość dźwięku jest trochę inna, to po pierwsze. Ale to jest nawet... Najmniejszy problem. Przede wszystkim nie ma tych dłużyzn, bo forma jest bardziej zbita w porównaniu z audycją, która ma być live. Jest lepiej przemyślana, bo to jest inne medium. Podcast służy do słuchania na martwo, do odtwarzania w trakcie jazdy autobusem, w trakcie kupowania bułek, prasowania... I taka forma mi odpowiada. E, takiej formy chcę też słuchać. Nie jakichś rzeczy audio, e, nawet montowanych najlepiej. tfu. E, nie jakichś rzeczy wideo, nawet najlepiej montowanych. E, nie... E, nie audycji radiowych. Też czasem są e, przyjemne. To, co jest w kontestacji, czy tam co robi na enklawie Martin.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 W każdym razie podcast, czysty podcast, od początku do końca podcast, prawda jest taka, że jest to forma niszowa, a przez ostatnie miesiące niemalże nawet zamarła, jeśli chodzi o podcasty autorskie, nad czym boleje. No i jeszcze jedno takie moje spostrzeżenie małe, że Martin to ma jakieś dziwne podejście do jedzenia. Pamiętacie pewnie, że przez całe miesiące w różnych swoich audycjach narzekał, że ma wrzoda i nie może jeść i go boli i w ogóle. No, a tutaj się dowiedziałem, w jaki sposób on je. On je po prostu śmieci i to byle jak, byle kiedy... No i przede wszystkim śmieci, a jego ulubioną potrawą to są hamburgery. Niby nie lubi podrobów, nie jak wspomniałem coś o jakiejś kiszce, no to fuj, ble, jak to można jeść, krew w ogóle, obrzydliwość. Podroby tak samo, jakaś wąturóbka, czy, czy flaczki, czy inne takie rzeczy, zupa na głowach, ryb gotowana, fuj, obrzydlistwo, no, ale, ale on sam, no to co, no, zupki chińskie często, no i hamburgery. No, jego sprawa w sumie. Tak. A tak w ogóle, to Martin ma fajne mieszkanie. Przestronne przede wszystkim, a w nim masę dupereli różnych. Sam zresztą przyznał, że stał się troszkę niewolnikiem rzeczy i no i próbował mi wcisnąć na przykład statyw. Na przykład książkę. Książkę akurat sobie wziąłem, żeby mieć co czytać w pociągu. Mm. Ale chciałem zauważyć dwie yy, ważniejsze osobistości niż on, które są w tym mieszkaniu. Pierwszą z tych osobistości to jest Aga. Ja wiem, że tylko przez parę godzin ich obserwowałem, ale miałem wrażenie, że Martin by umarł bez niej. W ogóle by umarł bez kogoś, kto się nim opiekuje. To ona jest gospodynią i w ogóle wszystko ogarnia, a Marcin, Martin to jakby w ogóle tego nie doceniał. A powinien. Niestety nie mam z Agą żadnego dłuższego fragmentu nagranego. a szkoda, szkoda. Szkoda też, że sobie z nią jakoś więcej nie porozmawiałem tak osobiście. Nie było jakoś do tego okazji. Nie wiem, Martin nie chciał nas opuścić, zostawić nas samych. A jak nawet zostawił, to już byłem, no, na takim zmęczony byłem. Nie wiem, może nieśmiały jestem albo coś. Drugą ważną mieszkaniową osobistością jest kot. Ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego ludzie tak bardzo boją się swoich kotów. Tak się boją w sensie, że niemalże je e, uwielbiają tak czcigodnie. No, e, ale był ten kot, tak, nagranie w tym miejscu. Nie ma gdzie chodzić teraz. Odkrywa to miejsce, co było zakryte rzeczami. Lubi. Teraz ma nowe miejsca odkrywania. A to długo już tak tu było? Bo on dopiero odkrywa? No, parę dni. I wszystko wącha i wszystko zna. No potem wącha drugi raz, bo zapomina jutro. Banana tak ciągle wącha. Tak? Tak. I nie wie, że to banana. Zapomina. Zawsze jest zaciekawiony. Co to jest ten banan? Zawsze wącha i ucieka i boi się banany I, i boi się marchewki czy czegoś marchewki nie lubi Są z marchewki jak powącha to ucieka nie z lubi. też nie o to może szkodzi może to wampir jakiś i nie lubi nie lubi po dlaczego ale trawę żre po co on je trawę no, chce wyjść trawę idź z nim jeść niech je trawę no, zostaw mnie nie? No i na koniec mały bonusik, czyli ktoś wpadł na pomysł, żeby słuchowisko nagrywać. Znaleźliśmy więc e, jakiś scenariusz dla przedszkolaków i nagrywaliśmy. E, efekt e, był całkiem, całkiem żenujący. Mam jeszcze kilka innych takich nagrań, ale y, one to już innym razem się ukażą te słuchowiska, superprodukcje. A żebyście wiedzieli, jak zasiądę do montowania tego, co zrobię z tego superprodukcję. A to niech takie półgołe wystartuje. O, dzisiaj na koniec odcinka. Tak. Dzięki wielkie Marcinowi za zaproszenie. Fajnie było. Jeszcze większe dzięki Adze za gościnę. No i tego. No To tyle na dziś. Jeszcze okay. nie. Jest, hmm. jest. Hmm. Trzeba Zdaniem, nie muszę tak blisko, bo ja to się przycisza całość. Ale Muszę, muszę robić ćwiczenie. Okej, okay, <grym> z cicho pastuszkowie mocno spali jasną nocą w blasku gwiazd cała ziemia zaśpiewała w narodzenie czas wstańcie, wstańcie pastuszkowie słuchajcie nowina tam w żłobie w sianeczku leży bóg dziecina nie lękajcie się pasterze Niechaj każdy dary bierze, żeby złożyć je w stajęce Jezusowi i panience. Bracia, patrzcie, coś się dzieje. Luna na niebie jaśnieje. Musisz głosem pasterza. Tak, tak. No co, no kto teraz? Przecież ja byłam pastercem. <śmiech> miałam teraz być. A Nie uczwam. Ja Nie. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone... Pieluszki spowite i sra strasznie dużo. W położone. Przepraszam. Ja mam być pastuszkiem Ty już byłeś jednym. No. Dobra, będę drugim inaczej. Chodźmy! A, a, a, aniołowie znak nam dają. Do, do Betlejem zapraszają. Na Idą, Idą drogą, pasterze porzucili leki. Do Jezusa podążają. Do ubogiej panienki. stajenki o, To teraz pasterze. Wszystko jak ani nam, nam powiedzieli. Oto tu stajenka. Najświętsza panienka. Na sianku, dziesiątko, jak, dziesiątko, jak małe, jak gniątko. Szczerze Cię witamy, Jezuniu kochamy, kochany. I, i ubogie dary, dary serca Ci składamy. Dzieciątko, Ty Boże, cóż, ty pastr, cóż Ci pasterz może dać? Komórka. Od tej wełny garsteczkę pod Twą świętą główeczkę. Amen Garsteczka się rymuje z garsteczka Co za nędza A ja ja Jabłuszka dam Romianę A ja mleka pełen wanie A ja daję płótna troszkę W sam raz na pieluszki Marki Pampers Aby się choć trochę ogrzały Twoje święte nóżki Przyjmij dobry Jezu ty nasz wielki, wielki panie, panie, nasze, nasze podarunki panie, błądki, i nasze, nasze śpiewanie. Spawanie. Z dalekiego, dalekiego wschodu duch i pustyni. pustyni ja, królowie, bardzo są znużeni. Na skrzyni. <śmiech> królowie jeszcze kurde, <kurtulac. śmiech> Co tyle tu ludzi gra?